Minęła 18. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki Maria Furdyna i Olaf Ważyński. Ceny ropy na świecie idą w dół. To reakcja rynków na otwarcie przez Iran cieśniny ormus. Trzeba zdecydować mówi do parlamentarzystów PiS Jarosław Kaczyński i daje wybór albo partia, albo nowe stowarzyszenie. Rolnicy czekają na deszcz. Susza w Polsce najbardziej dotkliwa w Europie. Chociaż żeby spadło 10 litrów, żeby te rośliny faktycznie mogły odżyć. Błyskawiczna reakcja po decyzji Iranu. Ropa naftowa tanieje o ponad 10% do poziomów najniższych od niemal pięciu tygodni. Spadki nastąpiły nieco ponad godzinę po tym, jak minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Arakci, ogłosił, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormus do końca obowiązywania zawieszenia broni w Libanie. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych wielkimi literami, że cieśnina Ormus jest w pełni otwarta i gotowa na swobodny przepływ statków. Podziękował też Iranowi. Teheran zastrzegł jednak, że statki będą musiały poruszać się tak zwaną skoordynowaną trasą. Analitycy żeglugowi wskazują, że chodzi o szlak biegnący blisko irańskiego wybrzeża. Choć tam podziękował Iranowi, w osobnym wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów pozostanie w pełni w mocy, aż do czasu, gdy negocjacje z Teheranem w sprawie porozumienia jądrowego, jak napisał, w 100% zostaną zakończone. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nie będzie miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dla osób, które będą się angażowały w Stowarzyszenie Rozwój Plus. Zapowiedział to prezes PiSu Jarosław Kaczyński. A rzecznik partii Rafał Henek mówił wczoraj, że działalność członków PiSu w inicjatywie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczna ze statutem partii. Jarosław Kaczyński stawia sprawę jasno. Trzeba wybrać. Trzeba wybrać. i Jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. W inicjatywie założonej przez Mateusza Morawieckiego jest około 40 parlamentarzystów należących do PiSu. Członkowie stowarzyszenia odpowiadają, że planów nie zamierzają zmieniać. Chcą być i w partii, i w nowej organizacji. Peter Modzior, lider partii CISA, zostanie powołany i zaprzysiężony na nowego premiera Węgier 9 lub 10 maja. Tego samego dnia na placu przed węgierskim parlamentem odbędzie się uroczystość zmiany władzy z udziałem Węgrów.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 być przesłuchani przez komisje parlamentarne. Rozmowy rozpoczną się w tygodniu po inauguracji nowego parlamentu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To są aktualności jedynki. Kolejna noc z przymrozkami. Alerty obowiązują na północy kraju. Temperatura spadnie do minus jednego stopnia. W całym kraju zamglenia na wybrzeżu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Lokalnie nad ranem i w nocy możliwe silne zamglenia i mgły, na wschodzie tutaj i na południu także możliwe słabe opady deszczu. Jutro pogodnie, z temperaturą do 20 stopni na zachodzie. Ale od niedzieli do Polski znów zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Za mało deszczu, za sucha gleba. Polska zmaga się z największą suszą w Europie. Najgorzej jest w pasie od Wielkopolski do Mazowsza. Wilgotność wierzchniej warstwy gleby spadła do zaledwie 10-20%. Na polach jest ekstremalnie sucho, mówi rolnik z kujawsko-pomorskiego Michał Domachowski. Nie chcę ulewy, ja chcę po prostu chociaż regularnych deszczy, chociaż żeby spadło w najbliższego okresu 10 litrów, żeby te rośliny faktycznie mogły odżyć i w pełni zregenerować się jeszcze po okresie zimowym. Jeśli w półtora, dwóch tygodni się to utrzyma, to już będziemy mówili o klęsce. Z kolei hydrolodzy zwracają uwagę na poziom wody w rzekach. Jest głównie niski i średni, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po zimie nie odbudowaliśmy zasobów wodnych, na co patrząc na śnieg, każdy miał nadzieję. No i zobaczymy, co przyniosą najbliższe miesiące. Jak informuje Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej, na rzekach dominują spadki poziomu wody. Na Podhalu i w Tatrach szczyt kwitnienia krokusów. Najwięcej tych kwiatów można zobaczyć m.in. w Dzianiszu, Kościelcu i Witowie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. I przypomina, że krokusy są pod ochroną.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 A teraz czas na sport Tomasz Kowalczyk. Reprezentantka Polski w judo Angelika Szymańska zdobyła brązowy medal odbywających się w Tbilisi Mistrzostw Europy. W walce o trzecie miejsce w kategorii 63 kg pokonała Włoszkę Carlotte Avanzato przez Ipon. Mistrzynią Europy została Holenderka Joanne van Lissout, która w finale wygrała z francuską Manon Decker. W tej samej kategorii w drugiej rundzie odpadła inna Polka Natalia Kropska. Wcześniej Aleksandra Kaleta zajęła siódme miejsce w kategorii 52 kg. Iga Świątek gra o awans do półfinału turnieju WTA w Stuttgarcie. Jej rywalką jest Rosjanka Mira Andrejewa. Trwa pierwszy set, w którym Polka prowadzi 4 do 3. Maja Chwalińska awansowała z kolei do półfinału tenisowego challengera na kortach w portugalskim Ojresz. Polka wygrała ze Szwajcarką Simoną Walter 6-1, 6-0. Na dziś zaplanowano dwa mecze 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. GKS Katowice podejmuje Motor Lublin i po pięciu minutach jest remis 0-0. W innym dzisiejszym spotkaniu Legia Warszawa podejmie Zagłębie Lubin, a trener stołecznej drużyny Marek Papszon z szacunkiem odnośnie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 Pogoda. Noc będzie pogodna na Podlasiu i Lubelszczyźnie, słabe, przelotne opady deszczu, prawie w całym kraju mgły i zamglenia. Temperatura minimalna od minus jednego do plus pięciu stopni. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w całym kraju. 46% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do godziny 21 należy ograniczyć zużycie prądu. Sieć może być przeciążona.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 Jest 9 minut po 18. W ramach obchodów setnych urodzin radiowej Jedynki zapraszamy teraz Państwa na koncert z cyklu Gwiazdozbiór Jedynki, ikony polskiej sceny muzycznej lat 90. Wystąpią wyjątkowi artyści Urszula, Kasia Stankiewicz, Renata Przemek, Reni Jusis i Natalia Kukulska. A spotkanie prowadzą Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Do zbiór Jedynki. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa tutaj, witam słuchaczy i słuchaczki programu Pierwszego Polskiego Radia. I proszę mi uwierzyć, że to co za chwilę powiem nie jest żadną bójdą. Ja tak naprawdę czuję. Nazywam się Ula Kaczyńska. Jestem dziennikarką radiowej jedynki i proszę mi wierzyć, że za każdym razem, kiedy w ten sposób mogę się przedstawić Państwu, to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, bo to jest spełnienie moich marzeń, żeby być członkiem zespołu programu Pierwszego Polskiego Radia. Ale nigdy, nawet w najśmielszych marzeniach nie przyszło mi do głowy to, że będę tutaj stała przed Państwem. W tak wyjątkowy dzień i w tak wyjątkowy wieczór, że będę stała przed Państwem w studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana, żeby zaprosić Państwa na koncert, wyjątkową audycję słowno-muzyczną z okazji setnych urodzin programu I Polskiego Radia. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Kazali mi mówić krótko, bo z reguły mam tendencję do tego, żeby rozwlekać, snuć narrację, więc opowiem Państwu pokrótce, co tu się za chwilę wydarzy. Chcemy Państwa zabrać w podróż. W podróż do czasów, kiedy muzyki słuchało się z kaset, kiedy muzyki słuchało się z płyt i kiedy muzyki przede wszystkim słuchało się w radio, Kiedy muzyki słuchało się uchem i sercem, a nie algorytmami. Dla mnie to lata 90. to czas spinający okres bardzo przyjemny, beztroskiej młodości, okres liceum i końca studiów. Myślę, patrząc po Państwach tutaj obecnych, że część z Was, część z Państwa też może doświadczać takich właśnie wspomnień. Dlatego wybraliśmy dla Państwa lata 90. Lata fantastycznej polskiej muzyki, granej w programie pierwszym Polskiego Radia. Muzyki tworzonej przez fantastyczne dziewczyny, które za chwilę pojawią się na tej scenie. Ale zanim to się stanie, pozwolą Państwo, że przetestujemy reguły gry dzisiejszego wieczoru. Do tego potrzebny mi jest pierwszy mężczyzna, który pojawi się na tej scenie. Maciej Walecki. Maćku, wielkie brawa. Chcemy Państwa zabrać w podróż po wspomnieniach, z odrobiną nostalgii, ale też cały czas nam chodzi o dobrą zabawę. Więc jeśli Państwo chcą ekstatycznie reagować na coś, co się tutaj wydarzy, albo chcą Państwo krzyknąć, machnąć ręką, zatupać, to my Państwu pomożemy. Na ten znak. Mi pozwala wybrzmieć innym rzeczom. W związku z tym, kiedy się już tak rozbawimy, a zrobimy coś takiego, to poprosimy Państwa o... ciszę. Impreza urodzinowa ma to do siebie, że muszą być goście. No i ci goście są wspaniali. Przede wszystkim są Państwo. Dzień dobry, raz jeszcze dobry wieczór. No ale też pozwoliliśmy sobie zaprosić kilka postaci. Ta pierwsza z nich to wyjątkowy kompozytor, wyjątkowy pianista, człowiek o wyjątkowej wrażliwości. Jego nazwisko w świecie muzyki klasycznej oznacza najwyższą jakość. My postanowiliśmy go przekonać, żeby specjalnie na ten wieczór, specjalnie na setne urodziny jedynki przygotował własne wersje największych przebojów z lat dziewięćdziesiątych. Bartek Wąsik, zapraszam. Proszę, powiedz mi, czy dla Ciebie zmierzenie się z czymś, co nie jest partyturą Beethovena, czymś, co nie jest partyturą Radiohead, bo takie rzeczy też masz na swoim koncie, to było wyzwanie, dobra zabawa czy okazja do wspomnień? Czy w jednym, że tak powiem. To było naprawdę zagłębienie się we własnych wspomnieniach, ale też ogromne wyzwanie, bo tak naprawdę piosenki, z którymi przyszło mi pracować, to są piosenki, które powstawały i wychodziły na świat, kiedy ja dojrzewałem, kiedy przekraczałem ten magiczny próg dojrzałości wchodziłem w swoje dorosłe życie powolutku, pomalutku, ze wszystkimi e, przywilejami, zakochaniem pierwszym, pierwszymi łzami i tak więc jest to ogromny zaszczyt i w ogóle bardzo się cieszę, że tutaj wśród tych wspaniałych kobiet będę na scenie. Zapraszamy. Dziękuję. To jest Bartka miejsce dzisiaj, ale jest jeszcze jeden mężczyzna. Ale jest jeszcze jeden mężczyzna, ostatni obiecuję, bo jedynka jest kobietą, wszyscy doskonale o tym wiedzą, który pojawi się tutaj na scenie. Mój osobisty, niezastąpiony partner radiowy. Człowiek obdarzony niezwykle głębokim włosem, to raczej nie, ale głosem przede wszystkim, Marcin przepraszam, do tego historią muzyki, która mieści się u niego w tym palcu. Marcin Wojciechowski. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi Państwa powitać. Jesteśmy przyzwyczajeni Zulą do tego, że siadając w studiu przed mikrofonem nie widzimy Państwa, tylko mówimy i wyobrażamy sobie, co Państwo w tej chwili robią w ciągu tych stu lat. Myślę, że takich wyobrażeń było wiele na temat słuchaczy. A dzisiaj mamy przyjemność spotkać się z Państwem, co bardzo, bardzo, bardzo nas cieszy i liczymy nie tylko na Państwa aktywność dzisiaj wieczorem, ale także przede wszystkim dobrą zabawę, a zapewniamy, że tak właśnie będzie. To jest trochę spełnienie naszych młodzieńczych marzeń. Mam nadzieję, że Państwa również spotkać te dziewczyny na scenie. Jeszcze w programie pierwszym, ja wprawdzie nie dodałem do tego, co Ula powiedziała, również jestem bardzo dumnym, w sumie chyba jednym z nowszych nabytków pracowników jedynki, bo jestem tu zaledwie od roku. Ale wydaje mi się, że znalazłem dom, także dzięki Państwu, więc jeszcze raz dzień dobry i zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór. Wokalistki już czekają. Chciałyby bardzo do Państwa wyjść. Czy już ten moment, żeby je przedstawić teraz? To ja pozwolę Państwu usiądę. Ponoć w kamerze tak będzie lepiej, jakbym siedział. Ten ja wzrost, jeszcze ten Wzrost nie zawsze bywa, tem jednak. No dobrze, Panie już nas pewnie słyszą, słychać lekki gwar za sceną, więc pierwsza... Artystka, którą Państwu przedstawimy, debiutowała dwa razy. W latach 90. o których dzisiaj będzie ten wieczór, dotarła na szczyty, dosłownie szczyty list przewojów, choć nie było to oczywiste, kiedy śpiewa się także o bardzo ciemnych stronach życia. Panie i panowie urszula. Jest uleńka przyjechała do nas specjalnie. Urszula, której muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia wybrzmiewa od wielu, wielu lat. Kolejna bohaterka w latach 90. również, no, proszę wybaczyć to słowo, zaliczyła podwójny debiut, bo najpierw z zespołem Warius Monks to była połowa lat 90. Dokładnie 30 lat temu pół miliona sprzedanych płyt Ego. Proszę sobie wyrazić, pół miliona krążków sprzedanych w sklepie. Potem miała solowy duet w ostatnim roku lat 90. -tych. Kasia Stankiewicz jest z nami. Zapraszamy Kasiu. Kasia Stankiewicz, Warius Manks. Trzecią artystką jest dyrygentka, bardzo wykształcona artystka, dyrygentka y, choralna y, po Wyższej Szkole Muzycznej. Potrafi rozkręcić niejedną filharmonię, ale i imprezę również. E, Reni Jussis przed państwem. Dzielna, zmielna, wspaniale zakręcona, cudowna Reni. O kolejnej artystce mówimy często, że znamy ją od dziecka i tak rzeczywiście jest. W latach 90. pokazała nam swoje dorosłe oblicze, swoje dorosłe wcielenie i pokazała nam jak może brzmieć amerykańskie R&B w Polsce. Wtedy Natalia Kukulska z nami. I ostatnia artystka. Dzień dobry, Natalio. Pięknie wyglądasz, jak wszystkie panie. Ostatnia artystka przyjechała do nas z Krakowa, a tytuł jej pierwszego singla wydanego na samym początku lat 90. to mogłoby być motto, temat przewodni naszego spotkania, bo jak wiadomo, babę zesłał Bóg. Renata Przemek z Państwem, z nami. Dodam tylko, że do takiego spotkania nie doszło nigdy dotąd. Tak to prawda. Wszystkie artystki, które tu pojawiły się, nigdy nie wystąpiły w takim składzie. Przyjęły zaproszenie na setne urodziny jedynki, jednocześnie spełniając nasze i Marcina marzenie, no odkąd zaczęliśmy razem pracować. W związku z tym zapraszamy Państwa na ten wyjątkowy wieczór, maestro. Poznali państwo ten przebój? Poznali państwo? Co to było? Babę zesłał Bóg, oczywiście. Ja nie wiem, jak ty, Ula, ale obserwowałem twarz Renaty Przemyk przez e, cały twarz. E, ja myślę, cały... że po prostu powinniśmy oddać głos Renacie. Zdecydowanie. Dobrze, że moje nie obserwowałeś. Bartek, byłeś tak zaangażowany, że wiesz. Pani jak Renato, zdrażę? jak? Odebrało mi mowę <taki> takiej wersji. W życiu nie słyszałam. Bardzo dziękuję. Wzruszałam się po prostu co, co, co, co moment przy każdej zmianie. Co się wdrażałam w jakiś klimat, to po prostu było zaskakujące. Strasznie fajnie było, było posłuchać, ile można gdzieś tam właśnie dodatkowych jeszcze emocji z tego wyciągnąć. Przemiłe doświadczenie. Domyślam się, że drugie panie, was to dopiero czeka. Tak. To będzie Bardzo dziękuję. Jestem zachwycona tą wersją. Chcesz do zbiór jedynki. Takich zaskoczeń będzie dzisiaj dużo, a my też powiedzmy sobie szczerze dobierając tę grupę, proszę wybaczyć, chcieliśmy, żebyście były też reprezentantkami różnych gatunków i różne struny naszych emocji wtedy szarpałyście. Każda z Was robiła nieco inną muzykę i o to nam też chodziło. Pozwol pozwolą Państwo, że, pozwolę, Renato, że zaczniemy od Ciebie, bo Bartek zaprezentował właśnie Twój tak. utwór. Krakowska wieść niesie, że te twoje pierwsze sukcesy i pierwsze piosenki, które grało radio dotarły do ciebie trochę później. Radio grało najpierw utwory, a potem dopiero się o tym dowiedziałaś dużo później. Czy to jest prawda? Tak w no wywiadzie ja zahaczam wyczytałam. jeszcze yy, gdzieś tam korzeniami, czy jedną nogą, czy o lata osiemdziesiąte to jeszcze był właśnie ten 89 był dla mnie taki przełomowy i zresztą ta piosenka właśnie z tamtego czasu pochodzi i to wszystko kiełkowało dopiero. Ten nasz rynek muzyczny opierał się, no ja wtedy nie podejrzewam po wielu latach, że ja będę z Urszulą na ty, Aha. która była wtedy gwiazdą. Zresztą w, na takim panteonie właśnie obok Manamu i, i, i Republiki to była taka moja czołówka i nie miałam wtedy y, faktycznie radia, y, akademik y, i takie życie studenckie, nie byłam na bieżąco z wszystkimi informacjami i jak ruszyliśmy w trasę po wygranym festiwalu studenckim właśnie w tymże Krakowie, to wszystkie informacje, co się z tym dalej dzieje, y, docierały faktycznie z dużym z dużym opóźnieniem. Ja wiedziałam, przy kolejnych propozycjach w tym samym roku jeszcze był Jarocin, który też nie był skomunikowany tak, że cała Polska wiedziała. To wszystko się odbywało pocztą pantoflową. I potem gdzieś tam do stacji radiowych to docierało właśnie różnymi, różnymi kanałami. W tym samym roku była jeszcze, jeszcze seria koncertów, potem kolejne właśnie Opola, i dwa Opola, dwa Sopoty. I to w ciągu tych pierwszych czterech lat w zasadzie i potem jakież było moje zdziwienie właśnie, że Jachozna była tak tak, tak, tak, tak popularna, a ale radosne zdziwienie. A pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy sama usłyszałaś swoją piosenkę w radio? Pierwszy raz? No problem polegał właśnie na tym, że ja tego radia nie miałam w ruchu. Mhm. i dopiero później yy, pamiętam, że to było w radio samochodowym, tak naprawdę yy, u znajomych. <śmiech> Jakie to było uczucie? Trudno opisać naprawdę to mm. uczucie. Y... Szczególnie w tamtych latach 90. W zasadzie na początku było tylko polskie radio. Naprawdę kochani, to teraz, że jest, to, że jest internet, to, że można po prostu, że ten feedback jest błyskawiczny, wiemy, czy coś się podoba, czy nie, czy jest oglądane przede wszystkim, y, czy nie, no to wtedy, y, ja pamiętam, mój tata uwielbiał... Festiwal w Kołobrzegu, mama Opole, mama uwielbia Zisławę Sośnicką, Dato Irene Santor. Ja pamiętam pierwsze uczucie rozczarowania, że nie śpiewam tak jak one, jak już, skoro już muszę w ogóle. Natomiast ja też widziałam to z tej perspektywy. Jeszcze jako wczesna nastolatka byłam dwa razy w Jarocinie i z kolei to był taki wyraz buntu i tam poznawałam te, te, te inne nurty, że tak też można, że można się zbuntować, że można tak się tak wykrzyczeć, tak tupnąć. I jak przyszło stamtąd zaproszenie, to było wcześniejsze niż ja usłyszałam cokolwiek w radio. Myślałam, że i też myślę, że jeżeli to się uda po prostu to no to znaczy, że się udało, to znaczy, że, że, że, że mogę tam być i kolejne, kolejne etapy były szczerze mówiąc równie zaskakujące. I historia toczy się do dzisiaj. Dla nas ten Dokładnie. aspekt... Radia, historii radia i tego pierwszego momentu, kiedy słyszy się swoją piosenkę jest niezwykle ważny, bo trochę porównujemy oczywiście na wyraz, na wyraz ten moment, w którym to my usłyszeliśmy swoje radiowe głosy, kiedy mama zadzwoniła i powiedziała, Boże jesteś w radiu i to była taka ekscytacja. Jak wy dziewczyny wspominacie ten pierwszy moment, kiedy słyszycie swoje piosenki w radiu? Natalia? Byłam e, dość nieświadoma <śmiech> jeszcze <śmiech> wtedy, kiedy usłyszałam siebie w radiu. No dzidzia, tak. Teraz już piernik, prawda? <laughs> Natomiast no, ja rzeczywiście wcześniej trafiłam do radia jako, że studiorytm, wtedy najpopularniejsza lista przebojów i pamiętam, że pierwszy Program raz... Program pierwszy Polskiego Radia. Oczywiście, oczywiście. Pamiętam, że pierwszy raz w ogóle w historii Dziecko trafiło, że tak powiem, do konkursu, gdzie słuchać samych dorosłych i to był w ogóle precedens, no bo tu była pani Irena Santor. Pamiętam, że wtedy jeszcze była taka piosenka pani Ireny że w radiu śpiewa Mahalia, a ja co czas mm. słyszałam, że w radiu śpiewa Natalia. Natalia. <laughs> Miałem podobnie. <laughs> Tylko tam było dalej swój smętny, czarny blues. <laughs> to dlatego, może Pani Irena wyznaczyła Ci drogę, słuchaj zupełnie. Prorocze szczerze. słowa, może nie. Rzeczywiście to był mój pierwszy raz. I to było dla mnie niesamowicie zaskakujące, że wiecie, no bal moich lalek, czy, czy co powie tata, puszek, okruszek, nagle po prostu się tam znajdują wśród tych utworów. Więc to był mój ten pierwszy raz nieświadomy. Później, jak już jako 20 dwudziestoletnia kobieta, młoda, nagrałam pierwszą płytę Światło, no to wtedy już tak wyczekiwałam, już wtedy miałam taką nadzieję. Wtedy rzeczywiście to radio było odnośnikiem tego, tego sukcesu. Ono naprawdę pomagało trochę nomenklatura stara lansować hity. Ale tak było, że rzeczywiście że jak, jak te utwory trafiały na, na... Teraz już, bo się mówi o powerplay, wtedy się mówiło e, po prostu na, na tę listę przebojów w studiarytm. To było chyba takie, takie najważniejsze. U ciebie to chyba piosenka Księżycowa była takim pierwszym radiowym wielkim przebojem, prawda? Bo Dłoń, piosenka osobista, dedykowana mamie, to tak radio... Księżycowa piosenka? Nie, nie, piosenka, A, Księżycowa? Tak. tak, dlatego tak... Światło czuła, oczywiście. A, no Przepraszam właśnie. państwa. A, Księżycowa była ale... dwa lata Księży... wcześniej. Kasia, Sory. Księżycowa... Niedawno była pełnia. Piosenka... To... <laughs> Cały Wojciech. Ostrowski. To przez lądowanie na Księżycu. Myślę. Ale wywołałeś, wywołałeś Kasię. Kasię wywołałem. W Twoim przypadku, Kasia Stankiewicz, w Twoim przypadku było trochę inaczej, bo właściwie zaczynałaś przygodę z zespołem, który był już znany. Ty byłaś po prostu nową wokalistką zespołu Warius Max. Więc to, że będziecie grani, to było właściwie oczywiste. To był jeden z najważniejszych, to do dziś jest jeden z najważniejszych zespołów lat 90. Jak ty się w tym wszystkim odnalazłaś? To była dla ciebie ekscytacja, bardziej przerażenie? Czy ten moment, kiedy pierwszy raz usłyszałaś siebie w radiu, swój głos w radiu, w piosence, to był też taki moment, który pozwolił uświadomić ci, no stara, teraz to się zmienia twoje życie? To się odbywało tak wewnętrznie i dość nieświadomie, bo y, ja byłam wtedy taką jeszcze, ja byłam jedną nogą y, w liceum, przed maturą a drugą nogą już trochę byłam w tym zawodzie. Jedną i drugą mam taką samą. I w zasadzie biegając z sesji na sesję nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym. I pamiętam, że jak pojechałam na chwilę do mojego rodzinnego Działdowa i słuchając starym zwyczajem radia okazało się, że Orzeł zadebiutował na jakimś bardzo wysokim miejscu i tak i... i... No dziewczyny, wy pięknie komentujecie, może przykładajcie mikrofony do ust, no bo cały to. czas Urszula coś szepcze fajnego, nie, nie słyszał. Bardzo... Po, potem, się, potem się okazało, że, że on jest na drugi dzień coraz wyżej i już potem jest tylko na pierwszym, na pierwszym i na początku tak sobie myślałam, o, fajnie. Gra mnie to samo radio, z którego wcześniej edukowałam się z Markiem Niedźwieckim i gdzie słuchałam swoich pierwszych idoli. I, I ja też tam jestem. No ale potem wiecie co się stało. Fala zarażeń tą piosenką była tak potężna, że w jakimś momencie, mam wrażenie, stała się trochę nie do zniesienia, że tego już było za dużo. No i trochę mnie zaczęło to przerażać z drugiej strony, ale czułam wtedy też, pamiętam, sporą dumę i, i, i radość, że tak kolosalnie się te, te losy potoczyły. A to po tym, jak zaiksy przyszły. Słuchaj, wiesz, że ja nie miałam wtedy pojęcia o ZX-ach? Prawda? Napisałaś, Kasia, napisała tę piosenkę, więc... Wiesz co, ta piosenka mnie wybrała, żebym ją napisała, taką mam za ory. Ale wiesz co, to jest w ogóle tak, wydaje mi się, słuchając opowieści z lat 90., że wiele z nich było nieplanowanych, że to się wszystko samo wydarzyło, nie? Że tam taka kula śniegowa, która się toczyła, wy w pewnym momencie stałyście i obserwowałyście to. No, tak się działo z tym orłem, tak się działo z piosenkami Uli. Natali, z każdej z was. Zdziękuje się to, że nie da się tego zaplanować. No tak. Że po prostu jako artyści e, e, tworzymy, e, e, siadamy do instrumentów, czy piszemy teksty, Chodzimy do studia i robimy naszą pracę najlepiej, jak potrafimy. Natomiast efekt końcowy, mimo ogromu starań, nie zawsze musi być taki, jak go przewidujemy. I to, co się staje przebojem, jest dla mnie nadal tajemnicą. Dlaczego? Jest w tym gronie artystka, która też nie planowała swojego drugiego debiutu. Patrzysz na mnie? Tak, patrzę na Urszulę i tak sobie myślę, że... Czy miałaś w ogóle w głowie to, co może przynieść przyszłość, jeśli wydajesz, wydasz białą drogę? czy. czy no, bo... czekaj, no mówiliście o, <grych> mówiliście o tym, co czułam, jak po Tak, pierwszy raz tak. Wróci, a teraz nagle jest biała droga. Dobra, no to co czułaś? Ale co? Ja się przygotowałam się białej na to, co ja, ja czułam. Dobra, ale trzymajmy się białej drogi lat 90. No dobrze, no. Możemy się tak mówić. Możesz, dobra. Ekstra. I? I co, no, co czułaś, czułaś, kiedy usłyszałaś piosenki ze swojego drugiego debiutu, bo traktujemy no, Białą Drogę jako czułam się by. inaczej, ponieważ byłam już tą znaną Urszulą. Aczkolwiek wiele osób, które słyszało mnie e, w piosence na sen, byli, to, to nie ta sama. Przecież jak to, z dmuchawców to jest ta to to Urszula niemożliwe. To, to jakby było trochę nowe, ale już nie nowe. Natomiast wracając do pytania poprzedniego chciałam powiedzieć, że to ze mną było trochę inaczej ponieważ kiedy ja debiutowałam, kiedy leciała Fatamorgana 82, mój pierwszy numer z, z, z napisany przez Romka, to oni chyba tak trochę asekuracyjnie e, postanowili... E, nie ujawniać, kto to jest, nie pokazywać mnie jeszcze, tylko później tajemnicza Urszula śpiewa. Fata Morgana, 82. Jest lato, ja jestem gdzieś w fileju nad jeziorem i tańczymy sobie, leci ta, ten przebój, ja wie kurde, nikt nie wie, że to ja. <grystanie> Wiesz? I, I to pamiętam, to pamiętam rzeczywiście. No, jest to tyle. Jest w naszym gronie jeszcze jedna dziewczyna, która... Też jakby, wydając debiutancką płytę, ten pierwszy debiut i ten pierwszy moment, kiedy usłyszała swój głos w radiu, miała za sobą, bo rowery śpiewała cała Polska, w związku z tym, że były grane w polskim radio. A potem przyszła zakręcona i dzielna zmielna. Pamiętasz, Reni, ten moment, kiedy siedzisz sobie, właśnie gdzie sobie siedzisz? Gdzie słuchasz tego utworu? W Mielnie. Bingo, dokładnie. Tutaj ta historia będzie wracała kilkakrotnie do Mielna, dlatego że. Mam wrażenie, że w Mielnie w moim dzieciństwie najczęstszą stacją, która wtedy była słuchana z takich malutkich odbiorników, była jedynka. To e... lat mamy. E... Pamiętam, że budziło mnie lato z radiem. Która to była godzina? Kiedy o... W tym roku 5. też ruszamy. No, to ja wstawałam o dziewiątej. I potem na tej plaży właśnie w Mielnie... Bo w 1907 roku, leżąc sobie nudząc się i kręcąc loka, gdyż taki miałam zwyczaj, napisałam zakręconą i jak taka um, trochę odważna i bezczelna młoda dziewczyna, wyobrażałam sobie, że śpiewa tę piosenkę cała Polska mhm. i kiedy za rok w czerwcu była premiera tej piosenki, i ja byłam u mamy znowu w Mielnie na plaży i usłyszałam ją, to zakryłam się swoim słomkowym kapeluszem. Stydziłaś się? Tak. Y oczywiście nikt mnie wtedy nie rozpoznał, ale dotarło to do mnie, że znowu słyszę to w tym samym miejscu i zatoczyłam koło. to było bardzo sympatyczne uczucie. Y a później moja mama też mi donosiła, że ta piosenka jest ciągle w radio. I że boi się już od, otworzyć lodówkę. A, a czy to prawda, że twoja mama zbiera wszystkie wycinki gazet, tak. płyty, single? Oczywiście. to wszystkie wasze mamy tak zbyt zby, donosiły wam, tak? To były donosicielki nasze, tak. I, I zbierały wszystkie wycinki. Do własnej wersji, właściwie do wersji Bartka Wąsika zakręconej jeszcze będziemy docierać w odpowiednim czasie. Ale teraz mamy dla państwa zagadkę, bo oto kolejny utwór, który przygotował dla nas Bartek Wąsik. Ciekawa jestem, czy Państwo poznają z repertuaru, której to fantastycznej dziewczyny pochodzi ta piosenka. Bartek Wosik, czy Państwo rozpoznali ten utwór? Nie słyszymy. Coś ty narobił, coś... Co to było?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 I to już było wzruszające samo w sobie, no ale ta interpretacja mnie troszkę pozamiatała. Dziękuję. Takie rzeczy zdarzają się tylko w trakcie setnych urodzin radiowej jedynki I to jest program pierwszy Polskiego Radia, to jest gwiazdozbiór Jedynki. Dziś jesteśmy w latach 90., bo państwo sami widzą. To jest po prostu źródło najpiękniejszych polskich piosenek, które zyskują wyjątkową oprawę za sprawą obecności Bartka Wąsika, ale też fantastycznych dziewczyn. Wielkie brawa. Kasia, jesteś wywołana do odpowiedzi. Słucham. Najpierw był orzeł czy jego cień? Kura czy jajko, no. No Ula. Idźmy z tym dalej. Dobrze, idziemy z tym dalej. Jest Kasia Stankiewicz, która występuje w programie Szansa na sukces, czyli pierwszy telewizyjny, muzyczny talent show, który odbywa się w w Polsce. Występujesz w telewizji. Ten program ma gigantyczną oglądalność. Dlaczego podejmujesz decyzję, żeby w ogóle się tam pojawić? Bo mój gen występowania jest większy niż ja i zawsze mnie od dziecka rwało na scenę i o ile w sytuacjach jakichś pobocznych, szkolnych, towarzyskich raczej moje umiejętności były mierne, to jednak scena była i jest dla mnie miejscem, w którym ja wiem, co się robi. I to jest... I, i, I to jest dla mnie bardzo naturalne. Więc jak się dowiedziałam, że jadę do szansy na sukces, bo to mama zakomunikowała, że zabiera mnie i siostrę młodszą, ja miałam wtedy 17 lat do szansy na sukces, no to ja się tak ucieszyłam, że w zasadzie no nie mogłam się już tego doczekać. I co? I, I pragnęłam tego. Pragnęłam tego. Tak samo jak dzisiaj każdego kolejnego koncertu. Czy w trakcie. Tego programu spotkałaś się z kimś, albo usłyszałaś od kogoś jakieś słowa, które mogły zaważyć na Twojej karierze? Na przykład, ktoś ci powiedział, ej, dziewczyno, nie nadajesz się do tego albo wręcz odwrotnie, rób to, bo jesteś świetna. Ani jedno, ani drugie. Znaczy myślę, że jakbym usłyszała tak to pierwsze, to bym zaprosiła do Wiem, mhm. To jest nieskromne, ale prawdziwe. E, słuchajcie, dlatego że. E, Dlatego, że jedyne i największe przekonanie w moim osobistym życiu jest takie, że co jak co, ale śpiewać potrafię. Więc żadna opinia z zewnątrz, nawet wtedy mnie jako młodej osoby, a jak wiemy młodzi Miałeś 18 lat wtedy, prawda? No nie całe, jeszcze w szansie nie całe, więc jakby jesteśmy chłonni w tym wieku bardzo takich różnych opinii i na pewno można było mi powiedzieć różne rzeczy, ale nie to. Natomiast z drugiej strony takie doładowania mogły się przydać, ale też nie występowały. Pamiętajmy, że wtedy nie było internetu i nie wszystkie opinie do nas docierały. Czy myślisz, i to też pytanie do wszystkich pań za chwilę, czy, czy to, że nie było internetu ułatwiało wam zadanie? Gdyś dzisiaj z punktu widzenia, gdy na to patrzysz, no bo jestem przekonany, że byłaś porównywana do Anity Lipnickiej i być może nie, było to dla ciebie, nie byłoby to dla ciebie łatwe, gdybyś czytała te opinie, a jednak na szczęście nie było gdzie. Były listy. Proszę list. bardzo. Dostawałaś tradycyjne listy? Ale tak, na dostawałam. adres domowy, wytwórni. czy wytwórni? na wytwórni? Na adres wytwórni. Słuchajcie, przychodziły setki listów. Ja odbierałam z recepcji od dziewcząt wielkie turnistry listów, na które osobiście odpisywałam. Mnie ciekawi, czy w ogóle są jeszcze jacyś ludzie, którzy gdzieś te listy dostawali lub może... Odpisywałaś mowa... ręcznie mowa... normalnie tak, na te listy? Tak, pisałaś? na każdy list, który przeczytałam, odpisane były. A co to tak. były za historie? Jakie historie? No takie sympatyczne bardzo, wiesz. To były takie komentarze, tylko bardziej e, dorozwinięte. Czyli, że trzeba było kupić papier, trzeba było mieć atrament, trzeba było umieć pisać i trzeba było e, e, rozwinąć się w temacie w taki sposób, żeby jednak ten list chcieć komuś wysłać. A potem ja ten list odbierałam i zczytywałam tą bardzo sympatyczną treść. Bardzo ciekawi mnie rola dziennikarzy muzycznych, oczywiście z naciskiem na Polskie Radio Najchętniej. Paweł Sztąpkę, Maria Szabłowska, Zbigniew Krajewski, muzyczni dziennikarze, genialni naszej anteny, legendy dosłownie. Jaki był wasz kontakt z dziennikarzami muzycznymi? Jak wspominacie dziennikarzy muzycznych lat 90 Urszula? Tak, ty właśnie, tak. No przecież miałaś kolegów, koleżanki, przecież gra jakby... No... Wśród dziennikarzy? Nie miałaś? Nie. Nie kumplowała się z dziennikarzami? W ogóle. Byłeś pierwszy, jesteś pierwszy, w sensie. Widzą Państwo, no Już tak byłam jest dorosła, natomiast w tamtych czasach absolutnie. A panie dziennikarze muzyczni, Renata? Jak w ogóle to było uczucie pójść do wywiad... Do radia, do, polskiego do jedynki radia? na przykład, do nas tutaj. Słuchajcie, kochani, czasy uświadomić, jak już zaczęłam gdzieś tam właśnie dinozaurować, kurczę. Jak już mówię, to 80. lata, potem początki, brak internetu. Yy, myśmy słuchali gwiazd w tym, w tym, w tym radio. I to gwiazdy były śpiewające, ale ci dziennikarze i te rozpoznawalne głosy to też były gwiazdy. I to też y, wielokrotnie nie mniejsze. To były gwiazdy jedynki, trójki. Przecież myśmy... Y, często było tak, że słyszeliśmy głosy i mogliśmy nie do końca wiedzieć, jak ktoś wygląda. Ale pamiętam, że jak pierwszy raz trafiłam właśnie do Zławnej płci. Do Marii Maria Szabłowskiej, Szabłowskiej tak. Maria Szabłowska. E, czy do e, pana Zbigniewa krajeckiego, tak szarmanckiego człowieka, to ja pamiętam, że chyba na tamte czasy to był jeden chyba Taki z kieszy, do dziś. który ujmował. Polecamy audycję Zbigniewa w niedzielę o dziesiątej, tak. czas pogody nadal co tydzień Zbigniew opowiada Państwu o muzyce i nie tylko. Pogoda to jego chyba drugie imię, faktycznie. To były duże wydarzenia. I trzeba przyznać, że zupełnie innym wydarzeniem było przyjść do jedynki. Byłam i tu, i tu traktowana z szacunkiem, ale po prostu u pana Zbyszka to jak dama po prostu. I od razu sztywnia, sztywniałam, w sensie prostowałam plecy. To y, obligowało do tego, żeby, żeby y, inaczej się trochę zachowywać. W trójce można było być bardziej wyluzowanym, mhm. a potem jak się pojawiały pojedynczo, pojedynczo te, te, te komercyjne radia, to potem już też jakby każda z tych stacji miała inny charakter, Jedynka zawsze pozostawała z tym takich, jak to się mówi, stara, dobra szkoła. I tak jest do, dziś, tak jest, do laty, dzisiaj. Tak, to tak to jest do dzisiaj. pierwszy Polskiego Radia. Serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę, właśnie wymienionych dziennikarzy oraz wszystkich innych. Reni Jusis nagrała w latach 90. płytę, która no na pierwszy rzut ucha to do jedynki nie pasowała. Bo była wywrotowa, bo była z elementami hip-hopu, bo była... Bardzo elektroniczna, za co osobiście ci bardzo dziękuję. Natomiast y, myślę sobie, że mogła być przez niektórych naszych słuchaczy i nasze słuchaczki postrzegana za niejedynkową. Alternatywną być może nawet. Na przykład bardzo taneczną. Jak ty się odnalazłaś w budynku tak szacownym u dziennikarzy tak wspaniałych, jak ci wymienieni? Pamiętam mój pierwszy wywiad z panem Pawłem Sztąpkę. Byłam totalnie stremowana, dlatego że był to dla mnie wielki autorytet i mam wrażenie, że pan Paweł był dla mnie surowy. O, e, znaczy? Naprawdę. Rozmawialiśmy i na antenie, i poza anteną. Natomiast bardzo mnie wiele nauczył i myślę, że ta rozmowa została we mnie do dzisiaj. Pogratulował mi sukcesu i zadał takie pytanie. Czy zamierzasz teraz odcinać kupony? Czy zrobić coś? Postawić sobie powszeczkę wyżej? I wiecie, że to zdanie do dzisiaj jakby mnie inspiruje. Nigdy... Żadna kolejna płyta nie była odcinaniem fuponu i sukcesu poprzedniej. Więc myślę, że to było bardzo, była bardzo ważna rozmowa dla takiej młodej wokalistki, trochę szalonej, właśnie z takimi niekonwencjonalnymi pomysłami. Pamiętam też, jak kiedyś kupowałam gazety w kiosku, gdzie pani słuchała jedynki, powiedziała, że lubi te moje piosenki, ale czasami poprawia na nich antenę, <śmiech> <śmiech> ponieważ stosowaliśmy tam wiele różnych efektów, niekoniecznie właśnie takich jedynkowych, ale może, może tam były jakieś emocje, a może tam była taka radość i, i, i taka młodość i, i, i to ujęło jedynkę, ale pamiętam, że ten mój pierwszy wywiad jeszcze... Przy tym sukcesie chyba moja piosenka znalazła się w jakiejś reklamie i za to też pan Paweł mnie bardzo zrugał, że już odcinam kupony. <grywa> Ale z drugiej strony dzięki temu mogłam się rozwijać, więc myślę, że on mnie tak postawił do pianu i wiele nauczył. Ja myślę, że znaleźlibyśmy tam element jedynkowy, bo przecież chyba jako pierwsza sięgnęłaś po potem często wykorzystywany utwór Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy. Tak, dosłownie dzisiaj przed chwilą jeszcze rozmawiałyśmy właśnie w garderobie o Andrzeju, więc myślę, że te utwory, które słuchałam w Jedence, też na nich się wychowałam, one mnie w jakiś sposób ukształtowały, one nadal są dla mnie bardzo żywe. Dzisiaj też tutaj weszłam do studia i zaczęłam śpiewać Zbigniewa Wodeckiego, tak po prostu nagle, więc wiem, że to jest moje też DNA, Moje jestestwo i bardzo jestem za to wdzięczna. Drogie panie, czy panie są gotowe na kolejną słonę największych przebojów lat 90. w wykonaniu Bartka Wąsika? Państwo również. To posłuchajmy. Bartek Wąsik na fortepianie. To jest specjalna audycja w programie Pierwszym Polskiego Radia na stulecie jedynki, a z nami Urszula, Kasia Stankiewicz, Reni Natalia Kukulska, Renata Przemyk. Natalia Kukulska powinna zabrać w tej sytuacji głos. Zdecydowanie. Z przyjemnością przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To było tak bardzo wrażliwe, smaczne. No widzicie, nawet taka średnia piosenka może dobrze zabrzmieć. To nie jest średnia. Natalia? Żarty, ale żarty, żarty. Nie, żartuję oczywiście, bardzo żartuję. Ta piosenka przylgnęła do mnie, rzeczywiście chyba jako ta najbardziej, jedna z najbardziej rozpoznawalnych. Tu jest taka ciekawostka, że napisał, skomponował ją mój tata, który... Ale no długo to ukrywaliście. Chcieliśmy zapytać, kim był Robert Kirley. No właśnie, z Krak Robert Kirley z Krakowa, to był Jarosław Kukulski z wrześni. <grych> Mój tata napisał tę piosenkę, w ogóle jak od światło miałam taką ochotę jakby pójść własną drogą z moimi rówieśnikami i mówiłam mojemu tacie, że on w ogóle nie nie pisać piosenek, że to w ogóle nie tak już się pisze. Że nie ten. Powiedziałaś mu tak. No tak, tak. Się, bo się trochę, tak jak się mocno kochaliśmy wcześniej, jak się mocno kochaliśmy, tak się bardzo kłóciliśmy. Pamiętam, jak właśnie na płytę światło napisał piosenkę dłoń ja mu tłumaczyłam, że chcę mieć taką piosenkę jak zespół The Scorpions: Still Loving You. Pamiętacie ten oczywiście. Oczywiście. No to gdyby tak przełożyć tutaj te muzyczne um, podobieństwa, to byłoby tak, że. Jak tam jest time when it's time to win me love again, tak? To tam jest za krokiem krok. Tak się zaczynało i później e, refren też jest niewidzialna dłoń. Zresztą nie śpiewam tej piosenki od 30 Prawda, Underneath the sun. Ja pamiętam, że właśnie powiem taką, taką mi napisz, taka rokowa. Wtedy chciałam być Ola, wiesz, rokowa. Natomiast dzisiaj rzeczywiście już taki, taki patos jest mi, jest mi obcy. Marek Dudkiewicz, autor słów, do tej pory chyba się na mnie gniewa, że tej piosenki nie śpiewam, chociaż być może ze względu na 30-lecie i jubileusz, który w tym roku mam, może zrobię niespodziankę, ale nie o tym. W każdym razie piosenka im więcej ciebie, tym mniej, e, oparta na progresji takiej, którą tutaj pięknie jeszcze rozdysponowałeś. Czym jest progresja? Tak pięknie mi to wytłumaczyłeś, więc myślę, że wszyscy zasługujemy na to tłumaczenie. <grym> progresja to jest taki wspaniały pochód akordów, który właściwie już tak zamieszkał w muzyce mniej więcej od kilkuset lat i ma się bardzo dobrze i ja jestem w ogóle wielkim miłośnikiem tej piosenki właśnie ze względu na progresję, które, które w ogóle kocham, szczególnie progresję, są obecne w muzyce Jana Sebastiana Bacha. Więc tutaj też taki mały duch bachowski gdzieś tam się tak. przez chwileczkę pojawił, na czym mi zależało. Więc taki ukłon z mojej strony, w stronę Natalii, właśnie w stronę Jana Sebastiana Bacha, a progresja... Trudno tak szybciutko to wytłumaczyć, ale to jest. <laughs> Proszę posłuchać. Będziecie Państwo pewnie wiedzieli, złapiecie to szybko. Jest to pochód akordów, który właściwie może się nigdy nie skończyć, jeżeli byłaby taka skala w instrumencie, który byłby naprawdę miał dźwięki zaczynające się bardzo wysoko i kończące się bardzo nisko, więc na podstawie i na bazie progresji można naprawdę wyczarować przepiękne piosenki, tak jak właśnie ta. Bardzo, Bardzo dziękuję, pięknie to wyczułeś i zauważyłeś. To jest dość, dość, rzeczywiście klasyczny zabieg, a mój tata właśnie w takich klasycznych utworach się specjalizował. Natomiast ja przy mojej płycie Puls, kiedy zaczęłam pracować z Wojtkiem Olszakiem, bo ta płyta no, odniosła w sumie największy komercyjny sukces, no bardzo tych piosenek nie chciałam, ale napisał tata kilka na tę płytę piosenek i pamiętam, że Wojtek Olszak wziął je pod skrzydła, zaaranżował, wyprodukował, bo wtedy, w tamtych czasach, Zaczął się w zasadzie, można powiedzieć, ten fach producenta muzycznego. Kiedyś byli aranżerzy, aranżer, aranżerzy można powiedzieć, tak? Którzy, którzy od razu utwory aranżowali na orkiestry, w zasadzie pisali wszystko od razu w nutach. A potem jak już technologia wyszła naprzeciw, to można było produkować używając komputera, różnych innych też analogowych instrumentów, ale, ale jednak no, producent to była osoba, która czuwała nad brzmieniem, tak. nad realizacją nagrań, więc tak to, tak, to, tak to wyglądało. I kończąc temat, im więcej ciebie, tym mniej. Kasia, kanclerz, czyli wtedy szefowa studia Izabelin. To była taka kobieta, która rządziła rynkiem muzycznym w latach 90 -tych. chyba niepodzielnie. Mówiono o niej, żelazna dama tak, albo cesarzowa, kanclerz jeszcze prawda, się nazywała. Ona, Kasia, Kasia rzeczywiście spod jej skrzydeł wyszło bardzo dużo projektów, artystów. No ja